Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na Necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcast. Sobota 14 lutego 2015 roku. Słuchacie właśnie 16 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość. Głos, o który niektórzy słuchacze pytali po jego pierwszym pojawieniu się tutaj w końcu powrócił, a jest ze mną Claudia Ding, czyli Elin. Witam Cię. Witam wszystkich. Dzisiaj jak już powiedziałem, mamy 14 lutego, walentynki i w związku z tym zrobimy sobie odcinek tematyczny. Coś podobnego do odcinka specjalnego, który poleciał tutaj przed świętami, tylko dzisiaj zajmiemy się właśnie walentynkami w filmie grozy. Na warsztat weźmiemy dwie klasyczne pozycje, a mianowicie walentynki z 2001 roku i krwawe walentynki z 2009 roku. Zaczniemy od właśnie filmu Valentine He loves me Spend this Valentine's Day He loves me not With someone you love He loves me Someone you trust He loves me not And someone you know He loves me Won't try to kill you Will you dance with me? Dance with me? Dance with me. Może krótko o fabule. Otóż w Walentynkach z 2001 roku poznajemy historię grupy przyjaciółek. Grupy przyjaciółek i ich partnerów, których prześladuje pewien seryjny morderca w masce kupidyna. Początkowo nie wiadomo, kim może być nasz zbrodniarz. Po pewnym czasie okazuje się, że prawdopodobnie jest to chłopak, którego zaloty dziewczyny odrzuciły w czasie pewnej walentynkowej imprezy wiele lat temu, jeszcze w czasach podstawówki. Właśnie się, gdy były młode i prawdopodobnie właśnie to ten chłopak powrócił po latach, by zemścić się na właśnie tych dziewczynach. I chyba tyle wystarczy jako takie krótkie streszczenie fabuły. Też tak myślę. Ale warto zatrzymać się właśnie przy tej scenie otwierającej film. Jest to taka klasyczna scena nawiązująca do wszystkich streszerów lat 80. Czyli e, jakieś wydarzenie z przeszłości, które no jest ważne przez cały film, tak? Bo znając to wydarzenie wnioskujemy, kto będzie mordercą, tak? Kto miał motyw, żeby dokonać zbrodni i kto będzie następną ofiarą. Taka klasyczna scena, jest jakaś taka dyskoteka w latach 80. I, i no to przypomina właśnie slashery z tej dekady. I ta scena tak naprawdę jest dość krótka i przykładowo ja osobiście no obejrzałem ją, ale poza tym, że stwierdziłem, że zapewne ten wątek jakoś tam powróci, nie zwróciłem uwagi na szczegóły, a okazuje się, że twórcy zadbali o szczegóły, bo to, w jaki sposób te zaloty są odrzucane, ma potem odzwierciedlenie w tym, co się przydarza poszczególnym bohaterkom. Więc... Tak, do dokładnie. Więc warto oglądać yy, z uwagą tą pierwszą scenę. Oj tak, jak już powiedziałaś, to taki slasher, w sumie no z jednej strony dość klasyczny, po prostu kolejne osoby po kolei tracą życie, ale nie wiem, mnie to się oglądało w sumie całkiem przyjemnie. Morderca jest dość kreatywny, film ma dość ciekawe właśnie zbrodnie, a zarazem przy tym także i zabawne momenty. To by się podobał, czy raczej nie? Był całkiem w porządku, według mnie, ale od razu trzeba powiedzieć, że jeśli ktoś y, nie ogląda stasherów z przyjemnością, to nie powinien sięgać po ten film. To według mnie jest y, no, film tylko dla ludzi, którzy naprawdę stosery lubią i przeszkadza im wtórność. Bo, czy powiedziałeś, że ten film y, wyróżnia się pewnymi elementami, to fakt, ale jednocześnie y, historia jest bardzo klasyczna, tak? Więc... No według mnie, jeśli ktoś nie przypada do szeszerami i nawet takie najbardziej klasyczne produkcje nie przypadły mu zbyt, zbyt zbytnio do gustu, no to nie powinien sięgać po walentynki, tak? No tak zgadzam się, bo w gruncie rzeczy mamy do czynienia ze zwyczajną zemstą po latach, po prostu tutaj mamy specyficzny motyw tej zemsty. Tak. W prawie każdym słyszę, że zabójca jakoś tam się wyróżnia. Tutaj właśnie mamy takich, w sumie nie wiem, dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, nasz morderca nosi, jak wspomniałem, maskę kupidyna. Niezbyt ładną maskę zresztą. Wygląda w niej dosyć dziwnie. A po drugie, wysyła jeszcze naszym bohaterkom e, walentynki. I w sumie to jest bardzo ciekawy motyw, bo nasze bohaterki dostają kartki walentynkowe. Takie w sumie dość ładne, ładnie wykonane. Przy czym hasła na nich są już dość specyficzne. I na przykład tam jedna bohaterka dostaje kartkę na zasadzie Dobra, roses are red, violets are blue. they need dental records to identify you. I to był taki właśnie... Fajny motyw, bo z jednej strony jest niepokojący, a z drugiej strony też no, ciężko się nie uśmiechnąć, gdy się to widzi i czyta. No tak. wyróżnia to naszego mordercę. Chociaż sama maska również mi się podobała. Trochę mi się skojarzyła z takim slasherem z lat 70.: Alice, Sweet Alice, gdzie ta maska, no może nie była podobna, ale nie wiem czemu, no kojarzy mi się. Może też Dlatego, że przedstawia jakąś taką twarz, tak. Trochę dziecięcą, tak powiem. Mhm. I właśnie to jest nie dziwne, bo ona nie jest jakoś strasznie szczegółowa. To jest taka właśnie mało na twarz młodego chłopca. Tak. Tak. I nagle tak dla mnie to no, robi swoje, ta maska. Ale też same... Y jakby tak, y, wspominając jeszcze o tych nawiązaniach do lat 80. i tej złotej ery streszerów, to przykładowo scena zabójstwa w jacuzzi. No trochę mi przypominała przykładowo z Zabójcy rozmery. Nie wiem, czy oglądałeś. Znaczy, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o streszery, to ja je słabo chojarzę. Nawet teraz a, okay. te filmy oglądałem już po kilka razy, a nie pamiętałem żadnego zabójstwa, do potem w czasie znowu mi się przypominało. Więc niestety tak na wyrywki Morders praktycznie wcale nie kojarzę. Nawet z tych absolutnych klasyków jakoś mi się to miesza. Ja właśnie, yy, przeciwnie, bo jakby moja przygoda z chorami na czasie właśnie od slasherów. Yy, w związku z tym no, mam do nich największy sentyment. Uwielbiam, jest kilka takich stycznia lat 80., co naprawdę je uwielbiam i mogę je oglądać dosyć często. I właśnie, no, skojarzenie z The Prowler, no, u mnie było już, yy, wiesz, jakby w pierwszym momencie skojarzyłam te dwie sceny ze sobą. Właśnie w jacuzzi i, i to modelstwo w The Prowler. I swoją drogą, w jacuzzi pomysłowe dosyć. Tak, tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę nawiązanie do sceny otwarcia. I właśnie same morderstwa na no ile Ci się podobały i może jeszcze powiedzmy... One w sumie nie były jakoś szczególnie brutalne tak naprawdę, więc jeżeli ktoś nie lubi za bardzo efektów gore, to raczej nie musi się o to tego obawiać, bo tutaj to wszystko jest tak jeszcze w miarę estetycznie ukazane, że tak to ujmę jak na slasher. Tak, tutaj jakby... Nie zagłębiamy się w te sceny. Nie, tutaj twórcy nie chcieli pokazać jak naj, największych okrucieństw, więc jeśli ktoś nie, nie lubi scen górno, to nie ma się czego bać, bo tutaj zbyt wiele nie widać. E, mówiąc szczerze. I oprócz tej sceny w jacuzzi to jakoś żadna mi szczególnie nie wryła się w pamięć. E, na pewno porównując do My Bloody Valentine, gdzie sceny były, przynajmniej dla mnie, no bardziej warte zapamiętania niż, niż tutaj. Właśnie ja też nie wynotowałem sobie tych scen i teraz jak myślę o tych filmach, to mam jak gdyby listę mordek z Bloody Valentine, a z samych Walentynek pamiętam tylko praktycznie finał, y, jacuzzi i jeszcze jedną scenę z żelazkiem. Tak, scenę z żelazkiem też się y, też pamiętam. No może dlatego, że też była taka trochę naiwna, mówiąc szczerze. Właśnie mam jeden problem z walentynkami. Otóż troszkę mnie wybijało z tego zawieszenia niewiary i wczucia się w ten świat przedstawiony to, że każde pojawienie się mordercy to było takie paranormal activity. Po prostu on się tam na ekranie faktycznie teleportował z miejsca na miejsce niezauważony. Tak. Bohaterka chociażby w czasie pierwszego pojawienia się naszego mordercy jego ofiara spogląda na chwilę w bok, a on jak gdyby przebiega przez pomieszczenie, bo znajdował się gdzieś z tyłu i nagle otwierają się drzwi gdzieś tam z boku. I to dosłownie takwało ze dwie sekundy, nie było nic słychać, a on niby przeleciał przez całe pomieszczenie. I tam jest kilka takich scen. Dokładnie. To cały czas, przez cały film się przewija taki motyw, że ten moderca jest, no... Równie dobrze mogły to być, nie wiem, dwie czy trzy osoby naraz i, i robić jakby no takie zamieszanie, tak? Bohatercy, która ma zaraz zginąć. No po prostu widać, że tego nie mogła zrobić jedna osoba, tak? Bo po momencie właśnie, jak jest ta scena w jacuzzi, znowu do niej wrócę, to po momencie yy, nasza bohaterka widzi róże. Znaczy nie, nie, na odwrót. Najpierw otwierają się drzwi, a za chwilę ona widzi róże. Więc to jest tak po dwóch stronach tej bohaterki. no nie, Ktoś nie mógł być i tu, i tu. żeśmy go nie zauważyli, tak? tak? To, tym bardziej nasza bohaterka. To, to wygląda właśnie tak, jakby ktoś wbiegł ultra szybko przez drzwi za jej plecami. Tak. Gdy ona się odwróciła, to ona akurat ją w tym momencie minął, podbiegł od przodu do jacuzzi, położył tam kwiatka i potem znowu pobiegł do tyłu i gdy ona zdążyła głowę znowu zwrócić w przód, to on już był za nią znowu. Tak, a my tego nie widzieliśmy jeszcze co najlepsze. Właśnie szczerze mówiąc, gdyby nie ten wstęp, który jednoznacznie wskazywał na ten wątek zemsty późniejszy, to wręcz myślę, że doszukiwałbym się tam jakiegoś wątku naprawdę paranormalnego, że to może jednak jakiś duch, demon czy coś tak naprawdę, bo w tak. każdej scenie, gdy on się pojawia, dzieje się coś dziwnego, właśnie skacze z jednego pomieszczenia, z jednej strony pomieszczenia na drugą, tam przedmioty właśnie też się ruszają. I tak samo właśnie w stanie z jacuzzi Nasz bohater yy, Znaczy nasz bohater Nasz morderca trzyma nagle w dłoni yy, Nie wiem jakąś wiertarkę Przy czym Ma do niej przymocowane wiertło Które ma z pół metra długości I nie wiem skąd je wytrzasnął tak nagle Właśnie nie miał go i nagle puf mam No to jest trochę naciągane Ale z drugiej strony no, trochę mnie wybijało, tak jak mówiłem, ale to też nie jest tak, że jakoś strasznie mi to przeszkadzało. Jakoś można to kupić. Tak, znaczy myślę, że twórcy wyszli z założenia, że jeśli silną slasher, to nie muszą w ogóle przykładać y, wagi do takich y, szczegółów, ale jednak to widać, tak? Szczególnie, jeśli właśnie porówna się, powiedzmy, taki klasyczny slasher, gdzie dużo czy z dopracowanych z tym filmem, no to to wychodzi wtedy. I dosyć mocno to widać. No ale zależy, jakie kto ma podejście, tak? Bo ci, którzy nie lubią streszerów, to nawet w najlepszym się dopatrzą się takich rzeczy. A Ktoś lubi, no to i tak będzie oglądał. Wiadomo, temu gatunkowi trzeba no. dużo wybaczyć. I tak. jeżeli jeszcze mówimy o tych drobnych problemach, to ja myślę, że można się doszukiwać przyczyn tych nieścisłości w tym, kto tworzył ten film, bo jednak na reżysera zasiadł Jamie Blanks, który na co dzień jednak zajmuje się raczej komponowaniem muzyki, a nie reżyserią. Wprawdzie już tam miał, to nie był jego debiut, miał już coś na koncie, gdy kręcił Walentynki, ale jednak no to nie był doświadczony reżyser, a scenariusz pisały w sumie cztery osoby, które wcześniej też raczej pracowały przy serialach i do tego ten scenariusz był oparty na książce Thomas'a Wasz Walentynki, Czyli jeszcze na osobnym tekście do tego cztery osoby go przerabiały. Może też przez to nie do końca udało się ogarnąć ten mały bałagan na ekranie. Tak, to prawda. Ale chciałam zwrócić jeszcze uwagę na jeden plus, przynajmniej dla mnie, a mianowicie soundtrack tego filmu. Mhm. No tu, Została tu użyta muzyka industrialowa, m.in. Melin Manson, OG czy znany nam wszystkim Rob Zombie i no jeśli ktoś lubi takie klimaty muzyczne, to na pewno zwrócił na to uwagę, że ta muzyka w tle się pojawia, bo w zasadzie bardzo często właśnie słyszymy jakąś piosenkę i zawsze jest to coś w takim klimacie. Dla mnie to oczywiście na plus. Rzeczywiście od strony muzycznej film prezentuje się bardzo dobrze i tak tylko Wspomnę, że soundtrack ktoś wrzucił na YouTube, więc tam można go też sobie odsłuchać. Yy, a również, jeśli ktoś korzysta ze, korzysta ze Spotify, to tam yy, także jest dostępny. No więc może się spokojnie po niego sięgnąć. I tak niby trochę się czepiamy, ale to nie jest tak, że film się nie podobał. Tak, mówię, ma też swoje plusy. W sumie też yy, gra aktorska w miarę mnie kupiła. Ten film tak naprawdę pierwszy raz obejrzałem go przypadkiem, dlatego że zobaczyłem go w telewizji. To była scena pogrzebu, czyli w miarę początek filmu i zobaczyłem, że w filmie gra aktor, który gra Sileia Buffa w kościach i który grał Angela w Aniele Ciemności, czyli David Boranes. I ja bardzo lubię tego aktora i właśnie wtedy po prostu postanowiłem się zatrzymać i po raz pierwszy obejrzałem Walentynki i właśnie Boranes no, zagrał naprawdę fajnie swoją postać zresztą te dziewczyny wiadomo te ich postacie to są takie trochę typy, to nie są jakieś jednostki o wielu cechach charakteru i tak dalej, a pewne typy kobiet jak gdyby ale Właśnie jako te typy sprawdziły się całkiem nieźle. No tak, z są te, nie są to wyraziste postaci, ale y, no nie wiem, być może zaszmi to dziwnie z moich ust, ponieważ jestem kobietą, ale aktorki całkiem urodziwe. <śmiech> y, to też może być plusem dla panów, przykładowo. I myślę, że zagrały całkiem w porządku. Jeśli już mówimy o aktorkach, to Marley Shelton pojawiła się również w obydwu częściach Grimthausa. Mhm, mm tak. Więc no, można ją skojarzyć. I tutaj odgrywa w sumie dość ważną rolę, więc warto o niej wspomnieć. A co do właśnie urodziwych aktorek, to aktorzy też kilka razy pokazali trochę więcej ciała i w sumie też chyba tak się nie prezentowali, co? Może nie do końca mój typ, ale myślę, że wiele pań będzie miało na co popatrzeć. Okej. Okay. Nie będziemy w sumie za bardzo raczej spoilerować, bo szkoda psuć zabawę, ale warto wspomnieć, że ten film też jest oparty na pewnym twiście, jeżeli chodzi o tego naszego seryjnego mordercę. W końcówce wszystko się wyjaśnia, ale jednak do końca film trzyma nas w pewnym napięciu, troszkę się z nami bawi. Powiedz mi, na ile ty przy pierwszym sensie? nie wiem, czy teraz po raz pierwszy, pewnie nie, ale na ile... Przy... Po raz pierwszy. O. To... Czy ten film często leciał gdzieś tam na tvn ale jakoś nigdy nie miałam okazji go obejrzeć? To powiedz mi, na ile ta główna intryga na Ciebie zadziałała? Czy, nie wiem, szybko domyśliłaś się, kto tak naprawdę jest tym złym? Znaczy, gdzieś już w połowie filmu zaczęłam się domyślać, jak to się skończy, więc no nie było dla mnie to dużym zaskoczeniem. Znaczy, ja sobie teraz też przypomniałem mniej więcej, czym to się kończy, ale też... Nie byłem w stu procentach tego pewien i ja chyba jestem podatny na takie intrygi, bo mnie to się... Ja widziałem ten film nie wiem, trzeci raz, może czwarty. W całości chyba trzeci. W każdym razie no któryś raz z kolei, a nadal ta końcówka mi się pomimo wszystko podobała i może nie była ultra odkrywcza, ale no lubię takie głupotki, takie smaczne. Ale wpisywała się w schemat z Leszera, więc jak dla mnie to wszystko było na swoim miejscu. Hmm. Bo w sumie, znaczy to jest fajne właśnie w streszerach, to wiadomo, nie wszystkie steszery, powiedzmy mają ukrytą tożsamość mordercy. Czasami znamy ją od razu, ale właśnie tu mi się to podobało, że poszli w ten schemat, tak? Czyli maska na twarzy m, zabójcy. No i tożsamość aż do końca filmu. Tożsamość, która może zaskoczyć, tak? Zakończenie z, z takim małym twistem. I mimo, że jest ten twist przewidywalny, to dla mnie na, jak najbardziej na plus. Hmm. Jeszcze z takich szczegółów, które mi utkwiły w pamięci, y, mamy tutaj fajny motyw ogólnie też flirtu i randek. Ogólnie te walentynki nie są tutaj tylko w nazwie, tylko jakiś tam motyw właśnie miłości, bycia w związku lub też bycia singlem, powraca w każdej praktycznie scenie. Już na samym początku mamy takie szybkie randki. Na zasadzie dwie bohaterki idą do jakiegoś lokalu, który organizuje takie spotkania dla singli. Panie siadają przy stolikach, a panowie spędzają przy każdym stoliku tam, nie wiem, minutę, dwie, trzy i się przesiadają do następnego stolika i tak ludzie się poznają. I ta scena jest genialna. Jest... Tak, bardzo zabawno. Tak Później pojawia się też adorator jednej bohaterki, który ciągle rymuje i to na zasadzie z takimi prostymi rymami Kate, mate, date, great i to też wypada po prostu świetnie. Zwłaszcza jeżeli no wiemy, co się z nim potem wydarzy, co się mu potem przytrafi, to, to jest sporo takich szczególików. Pojawia się też wystawa, taka sztuka nowoczesna, wysoka, związana też z Miłością Walentynkami, która też jest dość skizowa i bardzo mi się podoba to, że właśnie twórcy położyli duży nacisk na te wszystkie elementy związane ze świętem z dniem świętego Walentego, bo no, to sprawia, że ten film jest wyjątkowy jednak na tle innych przedstawicieli gatunku. Tak, to fakt jest. Ten film jest mocno przyciągnięty tą wędką atmosferą, więc y, spokojnie można jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to w te Walentynki obejrzeć ten film i no myślę, że ten klimat tutaj bardziej czuć niż y, przykładowo w y, remake'u My Bloody Valentine, gdzie w zasadzie tego za bardzo nic nie odczuwa, ale o tym zaraz. No dobrze, no to chyba już przejdziemy do drugiego filmu, co nie? No, tak. Walentynki w sumie polecamy, tak? No, myślę, że tak. Dobrze, to teraz zajmiemy się filmem My Bloody Valentine. Remake z 2009 roku. w coś January Pre to witness The most frightening 3D Motion Picture Even to tear through the screen. Jest to taki klasyczny film o pewnej katastrofie sprzed lat, która wpływa na życie bohaterów i o trudnym powrocie. A tak wchodząc w szczegóły, to w wyniku wypadku w pewnym amerykańskim miasteczku grupa pracowników kopalni zostaje uwięziona pod ziemią. Przeprowadzona zostaje akcja ratunkowa, ale udaje się uratować tylko jedną osobę, niejakiego Harry'ego Wagdena. Mężczyzna przeżył, ale jest w śpiączce i śledztwo ukazuje, że Harry Wagden przeżył tylko dlatego, że zamordował wszystkich swoich kolegów z pracy tym samym oszczędzając po prostu tlen w tym miejscu, gdzie tam był uwięziony nasz jakby nie patrzeć, morderca budzi się po pewnym czasie ze śpiączki ale no nie jest bynajmniej zdrowy psychicznie i dokonuje potwornej rzezi w szpitalu i też w miasteczku, później udaje się do kopalni, gdzie akurat odbywała się taka impreza schadzka miejscowej młodzieży i tam też dokonuje kolejnej rzezi i tam też spotyka Toma, Toma Hanningera, czyli syna właściciela kopalni próbuje go zabić, ale w ostatniej chwili ingeruje szeryf, nasz morderca zostaje postrzelony, ucieka i nie wiemy do końca co się z nim stało ale legenda znaczy legenda, plotka głosi, że Właśnie został kilka razy postrzelony i potem uciekł do kopalni, gdzie nastąpiło jakieś zapadnięcie się ziemi, tąpnięcie i że prawdopodobnie został pokrzybany żywcem. Taka jest sytuacja wyjściowa i potem akcja przenosi się 10 lat do przodu i nasz trochę starszy już Tom Hanninger powraca do tego rodzinnego miasteczka, bo po tym feralnym zdarzeniu wyjechał na na 10 lat, teraz powraca chce jak gdyby odciąć się od tej przeszłości raz na zawsze jego ojciec umarł chce teraz sprzedać odziedziczoną kopalnię i zapomnieć o tym wszystkim, ale na miejscu okazuje się, że właśnie po tych 10 latach ktoś ponownie dokonuje morderstw i to ktoś, kto wygląda tak jak Harry Warden i kto zabija właśnie dokładnie tak jak on no i nasz bohater oczywiście jest skonfrontowany zarówno z przeszłością ze swoimi wspomnieniami, jak i z niechęcią miejscowej społeczności bo oskarżają go o to, że uciekł z miasteczka, gdy inni starali się żyć dalej i do tego, że teraz sprzedaje kopalnie i jednocześnie zmierzyć się też musi nasz bohater z tym nowym serijnym mordercą jakby tutaj na pierwszy plan historii mocno wybija się ten trójkąt miłosny Między naszymi głównymi bohaterami, właśnie Tomem, Sarą i Akselem. Tak, Aksel jest aktualnie szeryfem. Sara to jest była dziewczyna Toma sprzed tego wydarzenia. Wtedy byli razem po ucieczce Toma z miasteczka. No, związała się z Akselem i teraz są małżeństwem i mają dziecko nawet. Tak, więc jakby zarówno Sara, jak i Aksel zdążyli sobie ułożyć życie i Oczywiście nie, nie potrafili zapomnieć w zupełności yy, całkowicie tak o tragedii, ale udało im się jakoś żyć dalej. Natomiast Tom po prostu uciekł. Zostawił wszystko za sobą. Zostawił wszystkich yy, ludzi, którzy no, kiedyś byli mu bliscy. Rozpoczął nowe życie gdzieś indziej. No To bardzo za zabolało. No, zarówno naszą główną bohaterkę, jak i całe miasteczko. Znaczy szczerze mówiąc to ja tego właśnie do końca nie rozumiem, bo kurczę, no koleś prawie został zamordowany przez jakiegoś psychopata w mundurze górnika, prawie został zatłuczony kilowem, a właśnie Sara i ogólnie jego przyjaciele w tej początkowej sekwencji zostawili go tam na pastwę tak. losu. Wsiedli do auta i odjechali i dlatego to, że oni go obwiniają teraz o to, że uciekł, no tego do końca nie rozumiem, bo koleś musiał mieć naprawdę być w ciężkim szoku przeżył straszną traumę i jeszcze wszyscy się od niego wtedy odwrócili w tym krytycznym momencie, więc nie do końca rozumiem, dlaczego niby miałoby się troszczyć o tych ludzi tam. Może chodziło chodzi o sam fakt, że zerwał kontakt, na, ale no ale potrafię go zrozumieć w końcu. Oni zostawili go na pewną śmierć. Hmm. Mimo, że no ta Sara coś tam próbowała, ale jak widać łatwo, łatwo tomu ją przekonał, aby jednak pojechała i zostawiła swojego chłopaka. Axel Tak, tak. Przepraszam. Jeśli pomylę imię, no to przejęzyczenie. Nie, jest słowo, słowo I teraz na ile Ci się ten film podobał? Więc y, powiem Ci, że ostatnio oglądałam go po raz drugi, a po raz pierwszy to jeszcze chyba w roku premiery. I u mnie ciężko jakby, no, i co, Powiem ci tak, w wakacje oglądałam oryginał i zrobił on na mnie dosyć duże wrażenie, dlatego jak się teraz jak teraz odświeżałam, remake, no to już inaczej na to patrzyłam, tak? Bo inaczej się ogląda remake, jeśli się nie zna oryginału, a inaczej, jeśli się go zna. W rzeczy człowiek porównuje te dwa filmy do siebie. To może ja tutaj tylko zauważę, że ja oryginału nie oglądałem, miałem go nadrobić, ale niestety no, ostatnio z braku czasu nie dałem rady, więc ja podchodzę do filmu z perspektywy kogoś, kto zna tylko tę nową wersję. Tak jak już wspominałam wcześniej, sama fabuła jest podobna, ale wiadomo, no, film jest, jakby historia jest odświeżona. I no, przede wszystkim efekty tak, film był zrobiony pod 3D. I to bardzo mocno widać. W zasadzie we wszystkich scenach y, Morderst widać, że no tutaj po prostu ta scena miała robić wrażenie, tak? Hmm. Wrażenie w, w kinie, kiedy ludzie oglądali film. Tak w okularach. I co do efektów, no to też jest 28 lat różnicy pomiędzy filmami. Też na pewno widać, co nie? Tak. Chociaż y, efekty w oryginalnym y, My Bloody Valentine nie są złe ale po prostu są inne, wiadomo. A powiedz mi, bo tak rzeczywiście, Krwawe Walentynki z 2009 roku zostały nakręcone już z myślą o 3D. To nie był film, który został nakręcony jakąś standardową technologią i przerobiony komputerowo na film trójwymiarowy, tylko film od początku kręcony technologią 3D Real czy coś takiego. To jest w ogóle pierwszy film z kategorią od lat 18 w tej technologii. To jest też pierwszy Horror 3D w moim życiu i tak naprawdę do dziś to chyba najlepszy Horror 3D, jaki widziałem, bo tutaj te efekty no, są przemyślane, jest ich dużo i są widowiskowe. I też gdy widziałem ten film pierwszy raz w kinie w 3D, to zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Ty też widziałeś gdzieś w 3D też. Nie, ja go oglądałam na DVD o... kilka temu i, i teraz ponownie. W każdym razie no, na mnie to zrobiło przeogromne wrażenie. Mamy tutaj całą masę scen, w których chociażby kilow, bo kilow jest tutaj głównym narzędziem tak. zbrodni, i ten kilow wystaje jakoś z ekranu albo z jakiegoś, jakiejś części ciała, bo on tutaj kaleczy, co się tylko da, tak naprawdę, albo widać, jak on leci w kierunku czy cały kilof leci w kierunku jak gdyby widza, czy jak tylko ostrze, czy też może stylisko tego kilofa wystaje z ekranu, mamy też często sceny, znaczy często kilka razy sceny, w których bohater jest za jakimiś kratkami, czy chowa się za nimi, czy stoi za jakimś oknem i w 3D to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze czasami też krew, czy jakaś kończyna leci w naszą stronę no jest tego naprawdę dużo i powiedz mi, czy w związku z tym, że tutaj chodziło o to 3D, wprowadzono duże zmiany, jeżeli chodzi o samą działalność zbrodniczą naszego psychopaty? Czy te morderstwa są zupełnie inne, przez to, że tutaj miało być coś, coś miało wystawać z ekranu? Większość jest innych, jest zmienionych. Ale jest scena na pewno jedna, która się powtarza. Mianowicie jest to scena z pralką. Mhm. Która mi bardzo y, no, pozostała w, w pamięci, tak? Po, po seansie oryginału. No i tutaj w, w nowej wersji również się ona pojawia. Czyli y, moment, w którym jedna z postaci ot, otwiera pralkę, a, a wypada z, z tej pralki trup. I to dosyć zmas zmasakrowany. No, to jest scena taka dosyć oryginalna, trzeba przyznać. Ale. No, Wiadomo, no co kto lubi. No mi osobiście bardziej podobały się sceny z oryginalnej My Bloody Valentine. No jest taka jedna scena, która po prostu, no obejrzałam ten film już miesięcy temu, cały czas mam tą scenę w głowie. Mianowicie scena z parówkami. <śmiany> to już dziwnie, prawda? Tak. Jest impreza i no jeden z naszych nastolatków, który jest na tej imprezie, pochyla się nad garnkiem, wielkim garnkiem z parówkami gotującymi się i w tym momencie podchodzi do niego nasz y, główny bohater, czyli morderca i po prostu topi go w tym wrzątku. Oh, wow. Razem z gotującymi się parówkami, no i to jest scena po prostu tak oryginalna, że nie da się jej pominąć, tej sceny, nie da się o niej zapomnieć i do no, tego mi zabrakło, bo szczerze mówiąc y, z chęcią bym obejrzała tą dosyć zabawną scenę, ale no dla mnie to fajną. <suszy> Czyli ogólnie dla Ciebie raczej oryginał wypada tutaj lepiej. No mówię, u mnie może, znaczy po pierwsze nie znam oryginału, więc nie mam porównania, ale tak naprawdę to jest jedyny horror w 3D, który zrobił na mnie dobre wrażenie, jeżeli chodzi o stronę realizacyjną, właśnie jeżeli chodzi o ten trzeci wymiar. I dlatego ja połam też do niego z prostu sporym sentymentem. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Pewnie gdybym go nie oglądał w 3D, to może też bym go aż tak dobrze nie wspominał, chociaż w kinie oglądałem go tylko raz, a potem jeszcze trzy razy tak normalnie właśnie z DVD i na DVD też nadal robi na mnie dobre wrażenie. Wiadomo, te sceny, gdy nie widać ich w 3D, w sumie może wypadają nawet trochę sztucznie, bo trochę za często coś wystaje z ekranu, ale no jeżeli ktoś miałby możliwość zobaczyć to w kinie w 3D, czy na telewizorze w 3D, to myślę, że warto. No właśnie, no to jest ten problem z filmami 3D, że robią duże wrażenie w kinie, a potem na DVD w domu to już wygląda trochę inaczej i nie każdy to lubi, mówiąc szczerze. Ale abstrahując już od tych efektów, co do samej fabuły. Tutaj już po streszczeniu widać Walentynki, tak naprawdę streściłem, nie wiem, w dwóch, trzech zdaniach. Tutaj musiałem powiedzieć trochę więcej. Tutaj ta fabuła jest trochę bardziej zachęcona. Znowu twórcy bawią się z nami, troszkę nam mieszają w głowach, mamy taką nie do końca wiarygodną narrację. Też do samego końca nie wiemy, kto tak naprawdę zabija, kto jest ofiarą, a kto nie. Różni bohaterowie przejawiają pewne socjopatyczne zachowania, przez co można ich oskarżyć o to, że to oni są tymi złymi. I powiedz mi, jak tutaj kupiła ci ta intryga? Czy też szybko się w miarę domyśliłaś, o co chodzi? Czy może jednak nie miałaś tej pewności? E, tu nie miałam pewności, ponieważ w zasadzie do samego końca filmu twórcy jakby wskazywali dowody i na jedną postać, i na drugą postać, tak? Zarówno na, na Toma, jak i na Aksa. Więc e, w zasadzie no, samo rozwiązanie tej zagadki to dosłownie ostatnie dwie minuty filmu, tak? Więc to, to mi się właśnie podobało, że twórcy trzymali nas w niepewności i to nie było aż tak banalne, no mimo, że wiadomo, że znaczy na pewno dużo osób mogło się domyśleć, tak, zakończenia, ale to nie było jednak takie totalnie banalne i, i proste. Znaczy, szczerze mówiąc, to jeżeli ktoś by mi powiedział, że on był na 100% pewien, że to ten i ten jest tym złym, ten i ten jest tym dobrym, ten i ten coś tam, to bym stwierdził, że gada głupoty, bo tutaj nie można mieć pewności co do niczego. Właśnie to jest fajne. Ja oglądałem teraz ten film na potrzeby tego podcastu, tak jak mówię, już czwarty raz w całości i nadal do końca nie byłem w stu procentach pewny, jak to się skończy. Jeszcze mi się coś pomieszało z jakimś innym filmem, ale to już nieważne, przez co no dosłownie w tej ostatniej scenie patrzyłem na jedną postać, na drugą, na trzecią i tak mówię, kurczę, to kto w końcu jest zły? Tak, tak. No to, to jest całkiem fajne, jak właśnie w, w zarówno w jednej części, jak i w drugiej, ten motyw. Właśnie tak jak już wcześniej przy Valentine, mówiliśmy o tym motywie zemsty, jakiejś historii sprzed lat. no To, to jest właśnie rzecz typowa dla tych strzelów lat 80., no i w My Bloody Valentine oczywiście pojawia się. I jest tam taka, mówię teraz o oryginalnej wersji, jest tam taka fajna scena, jakiś potańcówki z lat 50. i ogólnie, jeśli ktoś lubi klimat lat 80., a jeszcze nie oglądał ma Bloody Valentine, no to musi to nadrobić jak najszybciej, bo jest właśnie, no jest ten klimacik tamtej dekady, tak? Mamy tą miejscową legendę, ponieważ tutaj w oryginalnej wersji między zbrodnią a aktualnymi wydarzeniami jest różnica jakichś 20 czy 30 lat, więc to jest dłużej ni niż tutaj, no Dużo tak? więcej, tak. Y niż, niż 10. No i to oczywiście nasuwa skojarzenia z Piątkiem 13 tak? Tak. Y zrobionym wcześniej. No i jeszcze chciałam wspomnieć, właśnie to jest film kanadyjski. Jak sam reżyser wersji z 2009 roku mówił, że jest to legenda kanadyjskiej kinematografii i że był zaskoczony, kiedy zaproponowano mu udział w tym projekcie i nie wiedział, czy chce się na to porywać, tak? Czyli przerabiać y, film, który jest, tak jak on powiedział już, legendą kanadyjskiego filmu, o czym świadczy to, że sam Quentin Tarantino stwierdzi, że to jest jego ulubiony slasher. <śmiech> to, to też o czymś świadczy, że, no wiadomo, ten, no, obejrzał całą masę różnych y, horrorów i... Y, Różnego rodzaju filmów klasy B i, i niższej. Na akad ten film, znaczy, dla mnie to było zaskoczeniem, że z tych wszystkich socialiów lat 80. akurat wybrał My Bloody Valentine, ale to o czymś świadczy. Być może jakieś odniesienie jest w jednym z jego filmów. Pewnie tak. Gdybym wiedział, to można by coś gdzieś tam była. W każdym razie, no kurczę, to teraz muszę nadrobić. No tak jak mówię, chciałem, ale niestety, no. Czas, czas, czas i jeszcze zdrowie, ostatnio. Ale ponieważ to ty polecasz oba filmy, tak? I... Myślę, że tak, ale według mnie warto zacząć od oryginału. No, dla mnie jest lepszy, myślę, że dużo osób się z tym zgodzi, szczególnie jeśli ktoś lubi stare, horror, stare no, starsze horory, tak? Ale na pewno też będą zwolennicy właśnie tych efektów 3D. A powiedz mi, bo w remakeu jeszcze dość ważną rzeczą jest cały setting, świat przedstawiony z jednej strony mamy trochę tych motywów walentynkowych chociaż mniej niż w walentań z 2001 chociaż mniej, ale jednak pojawiają się chociażby bardzo fajny motyw bombonierek, które zawierają w środku nie słodycza, a coś innego mamy też serduszka pisane krwią trochę właśnie tej, tego trójkąta miłosnego w tle ale dużo większe wrażenie na mnie zrobił ten setting miasteczka górniczego to, że mamy właśnie morderce w stroju górnika z kilowem. z jednej strony no kilof jak kilof, tak jak nóż czy coś mógłby służyć do jakichś dość zwyczajnych morderstw a tutaj jest wykorzystywany bardzo kreatywnie jakby nie patrzeć i działawi praktycznie każdą możliwą część ciała jaką tylko się da w tym filmie do tego mamy akcje w szybie kopalni, tuż przed tą kopalnią mamy często przebitki na właśnie tę odkrywkę czy jak to się tam nazywa, na jakiejś żurawie audyżwiru podobało mi się to, że właśnie było dużo tych szczegółów, to nie tylko tak, że ktoś powiedział że to głównicze miasteczko tylko, że było widać, że to jest naprawdę głównicze miasteczko że było sporo tych akwizytów związanych z pracą w kopalni że temat powracał też w dialogach jak to jest w oryginale? Mm. Jeżeli chodzi o właśnie o walentynki... Znaczy, wiesz co, Jeśli chodzi o walentynki, to według mnie tam były bardziej widoczne niż w remake'u, bo ja właśnie oglądając remake miałam wrażenie, że tak na dobrą sprawę, oprócz tej sceny, o której wspomniałeś, z, z pudełkiem, tak, w kształcie serca, to tych walentynek nie było widać. To równie dobrze mogło być święta Bożego Narodzenia. My bloody Valentine 3D Nothing says date movie like a 3D ride to hell. Y O ile, kiedy mówisz o Walentine, to wspomniałeś, że ten film jest jakby tak przysiągnięty tym klimatem Walentynek. To tutaj według mnie no nie za bardzo. Mhm. I już bardziej to y ta wersja z 81 roku no, jakby ma ten klimat. Ponieważ tam no, nasza młodzież robi sobie imprezę walentynkową, tak? czyli zawieszają te serduszka i, i tak dalej i mhm. jest to trochę widoczne, jakby całe miasteczko żyje tymi walentynkami, bo mają imprezę, tak, Coro coroczną, która jest dla nich ważna. Natomiast tutaj, no właśnie, fakt, jest, jest to miasteczko przestawione, ale samo przygotowanie do walentynek zostało zignorowane. To równie dobrze mogłoby się dziać w Halloween i... Znaczy, po prostu to nie miało znaczenia. Że, że to się dzieje w Walentynki, według mnie. Ja aż tak też tego nie podchodzę, bo no jednak, nie wiem, Axel dostaje tę jedną bombonierkę, potem też mówi o tych Walentynkach, rozmawia ze swoją narzeczoną, jest te magiczne pudełeczka właśnie z prezencikiem w środku specyficznym. Są, są, jest serduszko już na samym początku, gdzieś tam na szybie, potem na wielu scenach Morderc też są, ale nie czuć klimatu rzeczywiście. To są elementy tła, ale nie no czuć. No właśnie, właśnie o tym mówię, bo w oryginale też były oczywiście właśnie te różne dziwne prezenty, które wcale nie, nie były miłe. I tak jak właśnie w, w tym Valentine z 2001, również był motyw kartki z życzeniami. O. No, myślę, że to po prostu bardziej było czuć. A to górnicze miasteczko też jest takie żywe głodnicze. Wiesz co, z tego co pamiętam, to tak, ale nie, nie zwracałam na to aż tak dużej uwagi. Na pewno, ma, e, szczególnie na początku filmu, mamy pokazane jakby życie tych górników, młodych ludzi, którzy tam pracują i, i no, trochę widzimy ich życie, tak? Jak, jak wygląda tam jakaś scena na początku, pamiętam, że wyszli z pracy, brali pyrysznicy i sobie żartowali tak? z, z czegoś tam, więc no, myślę, że widać. Tylko na pewno w inny sposób. No jest to Kanada i początek lat 80., tak no tak. Co do Morda to tutaj ja powiedziałem, że nie wiem, jest trochę kończeń i tak dalej, które lecą w naszą stronę. Ten kilo no, jest używany na lewo i prawo. Ale też moim zdaniem nie przesadzono. Sceny są dość efektowne i w 3D i bez 3D. Mamy troszkę więcej i gorę niż w Walentynkach, ale też nie ma jakichś ultra-szczegółów anatomicznych, czegoś, co by brzydziło. Jest efektownie, ale w miarę ze smakiem. Mm, tak, mi też y, podobały się te sceny. Według mnie na, największa zaleta filmu. No i film też nie nudzi. To nie jest tak, że tu z tysiąc scen niepotrzebnych, które można byłoby wyciąć, i, i człowiek zasypia, oglądając je. Tylko no, nie ma takich niezbędnych dłużyzm, tak? No dokładnie. I przy Walentynkach trochę wspomniałem o tym, że ten morderca zachowuje się jak duch i tak dalej. Tutaj też mamy kilka drobnych nielogiczności. Ktoś mógłby powiedzieć, że chwila, koleś biega w ogóle w mundurze górnika z kilofem. No wygląda jak seryjny morderca sprzed lat i nikt go nie zauważył w tym miasteczku i tak dalej. Wiadomo, są takie drobne głupotki, których można się przyczepić, ale tutaj mi to tak naprawdę w ogóle nie przeszkadzało. Może poza sceną w markecie, gdy bohaterowie troszkę dają ciała, jeżeli chodzi o logikę działania, ale przez cały film jakoś nie miałem czego się przeżyć. Ale też mi się wydaje, że tutaj zostało pominięte to, że no dzieje się coś takiego, że nagle dochodzi do tylu morderstw. O tym w zasadzie prawie nikt nie mówi. Tu nie, nie ma żadnej paniki. Hmm. Nie no nie, nie ma jakichś ludzi, którzy są naprawdę przerażeni i, i boją się powiedzmy wyjść z domu. No nie, nie zauważyłam czy, czy czegoś takiego w, w tym filmie. No w sumie no co oczywiście powinno się wydarzyć w momencie, kiedy zginie kilka osób już. Znaczy ja też nie wiem na ile, ile z tych dzwonów wyszło na jaw i na ile w o tym boń to mówię, ale no rzeczywiście, no jednak dzieje się coś złego i pewnie powinno to wyjść do szerszej publiczności, chociaż z tej strony to też nie są czasy współczesnych mediów, gdzie trzy sekundy kurczę po zbrodni, ktoś publikuje milion filmików w sieci i tak dalej. Ale mówisz y, o tym filmie z 2009, tak? Tak. Nie no, bez przesady. No. Myślę, że jednak szybko, tym bardziej, że tam na początku filmu było pokazane, że już stacja telewizyjna czeka na jakieś wydarzenie, czy coś może się stanie po tych 10 latach. No, rzeczywiście. Więc wydaje mi się, że to jednak szybko by to dotarło to do ludzi. W tej wersji lat 80 tych może nie, a tam właśnie pojawiło się coś takiego, że, że ta starano się chyba trzymać to wszystko w tajemnicy, że tak? Jestem pewna. Ale no, na, na pewno jest stało to pominięte. Hmm. To jeszcze może słówko o aktorstwie. Mamy tutaj Jensena Aklesa, czyli Dina Winchestera w roli właśnie tego powracającego chłopca po latach. Moim zdaniem sprawdził się genialnie. W ogóle cały ten trójkąt miłosny sprawdził się całkiem nieźle szeryf jest trochę zbyt nadpobudliwy jak na szeryfa w moim odczuciu, ale biorąc pod uwagę to, jaką rolę pełni jego postać, to to jednak się sprawdza całkiem nieźle. A i w sumie ta starsza kadra ci, chociaż pracownicy kopalni, czy były szeryf i tak dalej, w sumie też całkiem nieźle się wczuli w swojej postaci. Mm, tak, według mnie że spisali się całkiem nieźle. Nie, chciałabyś jeszcze coś omówić, czy... Nie, w sumie to nie ma nic więcej do zadania to powiedz mi na koniec, jak masz te trzy filmy, Walentynki, Moje krwawe Walentynki i krwawe Walentynki, czy wszystkie polecasz, a jeżeli tak, no to który najbardziej, jeżeli nie, no to które polecasz, które nie? Wiesz co, jeśli są Walentynki, to myślę, że warto obejrzeć wszystkie. Oczywiście może nie, nie, nie konkretnie, powiedzmy, trzy filmy tego dnia, tak? No, można sobie zostawić jeden na jeden rok, drugi na drugi, ale myślę, że... Yy, warto poświęcić na nie czas. Nawet jeśli, powiedzmy właśnie, jako że wszystkie są streszerami, jeśli nie jest się fanem streszerów, no myślę, że warto wczuć się w ten klimat, szczególnie powiedzmy z drugą połówką usiąść i, i taki film obejrzeć. Jeśli ktoś yy, lubi stare streszery, no to My Bloody Valentine to oczywiście yy, jest jak najbardziej do nadrobienia. I no, ja jako fanka stres streszerów yy, najbardziej właśnie polecam ten film oryginał, tak? Ale zarówno remake, jak i Valentine również yy, polecam, no fanom staszerów i po prostu fanom horroru w ogóle jako właśnie film na, na Walentynki. No to ja się z tym zgadzam, ja też szczerze polecam. Tak wiem, oryginału nie widziałem, ale pewnie jakoś na dniach, jak tylko mi się uda, to nadrobię. A z tych dwóch filmów, szczerze mówiąc, bardziej mi się podobało My Bloody Valentine bo jednak trochę więcej się działo. Ta intryga była bardziej skomplikowana i przez to, tak jak mówiłem, do samego końca nie miałem bladego pojęcia, kto jest tym złym. I to wszystko strasznie mnie wciągnęło do tego, efekty mi się podobały, jeszcze mam ten sentyment. Ale walentynki znowu wygrywają, jeżeli chodzi o ten klimat walentynek 14 lutego. I jeszcze co ciekawe, w My blady Valentine walentynki... To właśnie 14 lutego i sobota, dzień po piątku 13, czyli dokładnie tak jak dzisiaj. No tak. Sobota, 14 lutego, też miły smaczek. No i co, no i to już chyba wszystko na temat filmów. Dziękuję Ci serdecznie za odwiedziny w nawiązanym podcaście. Również dziękuję. I mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz. Czy mam taką nadzieję? to dzięki za dzisiaj, a wysłuchacze, a wam słuchacze życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia szczęśliwych walentynek szczęśliwych walentynek i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście a już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście Was, kochani bardzo serdecznie już po konferencji było całkiem spoko. Wiadomo, jedne efekty ciekawsze, inne trochę mniej. Jedne bardziej naukowe, inne bardziej w sumie podcastowe, ale ogólnie jestem zadowolony, miło było spotkać się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, wymienić się opiniami na różne tematy, spędzić razem trochę czasu. Ja już kończę. <śmiech> Odezwę się jak. Dojdę do, do, do siebie. Hej.